I jest trzecia rano, 28 stopni za oknem. Trzecia w nocy, 28 stopni za oknem. Zatrzymaliśmy się gdzieś na parkingu przed naszym śniadaniem. Trzecia w nocy, tak. Dwie, trzy godziny snu, bo za kółkiem jestem już 8 godzin, chociaż zmieniamy się ale ja lubię jeździć w nocy trzecia nocy 28 stopni niesamowite Jeszcze chyba się nie spotkałem żeby tak gorąco było w nocy nie czuję się zmęczony nie czuję się jakiś śpiący po tej nocnej jeździe lubię jeździć w nocy wypoczywam za kółkiem Spojrzymy teraz na nasz GPS, gdzie jesteśmy, żeby Państwo mogli się dokładnie dowiedzieć. Momentik, momentik. 17 stopni. Coś nie działa, coś nie działa, ale dowiedzą się Państwo za chwilę, gdzie jesteśmy. 28 stopni za oknem. Idę umyć zęby. I położę się na chwilę, dwie godziny do wschodu słońca. Autostrada jest pusta. Barely, yy, przepraszam, prawie żaden samochód nie jeździ. Świetna droga, świetna droga. Ten kraj jest idealny do jeżdżenia w nocy dla mnie. A dlaczego do, dowiedzą, dowiedzą się Państwo później? Strasznie lubię jeździć w tym kraju. Nocą, bo jest to o wiele bezpieczniejsze niż jeżdżenie w dzień. Dużo widoków nie omija, ale zapraszamy na podcast 39. Wycieczkowe, wakacyjne wspomnienia. Zatem idę umyć zęby, noc na toaleta, a Państwa zapraszamy na dalszą część. Zatem idziemy. Nie tylko dla chorób. Trudny charakter. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Nie tylko dla orów. First, best, and always radio. Orla, everyday radio. Radio Orła w i przewodu pokarmu. nagrywasz to uwaga. Dobry serdecznie, witamy Państwa. Jakby to powiedzieć, znajdujemy się na granicy dwóch państw, a przed nami. Tak, nie wiem czy Państwo słyszą, to jest głos, taki znajomy, który w podcaście harcerskim też yy, miał miejsce. Czyli do czasu jest Tak. Tak, Mamy przed tą granicę trzech państw, ale mamy także pole minowe. Czy to racja? Tak, tak. Tutaj znajdujemy się na sportowej platformie, a wokół zieleni. Tak, wysoko tutaj wszędzie jest. I witamy Państwa w kolejnym podcaście. To jest podcast wyjątkowy podcast wyjątkowej drogi nagrywamy na ulubionym sprzęcie przemiona, czyli na telefonie Sony Ericsson 750 i to jest idealne narzędzie do nagrywania podcastów drogi i zapraszamy Państwa, jak już wspomniałem na kolejny podcast tym, tym razem jest to podcast z wyspy, wakacyjny tak, wakacyjny podcast drogi, no i co powiemy Państwu, gdzie się znajdujemy ale troszeczkę później na razie zapraszamy na moc wybuchowych wrażeń. Wrzucali się tutaj kamieniami na to pole minowe, ale nic nie chciało wybuchnąć. Chcę, myślę, żeby zaznaczyć, że przed nami jeszcze morze bezkretne. Tak. i na w zasadzie nie wiadomo, i czy... morze nie wyczekujemy. Tak, takie, na, na I, znaczy nie na W, bo to jest się mówi, po naszym nie i nie. Tak, ale może jest takie i chmury, że w zasadzie nie widać w ogóle ani morza, ani, ani linii, ani, no bo to jest taka dzisiaj... Jest, Linia tak, horyzontu jest jest zmyta i w ogóle. Czy będziemy rzucać jeszcze kamieniami? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie tutaj, ym... Ale mu, ja czytałem Nowy w się... ja czytałem w horoskopie, że bliźniaki to są wieczne dzieci. No niestety, niestety, niestety albo stety, ale czasami jeśli czasami chodzi o rzeczy tutaj wybuchowe, to trzeba trochę spoważniej że to, to nie jest yy, boha sprawa i już nie jedno dziecko straciło rączkę, nóżkę. Ale ja rzucam daleko kamieniami. Nie, nie, nie, nie. Ale tutaj wybuch może być tak silny, że możemy no. na to chwilę znaleźć się w tym domu. A, a zrobiła Pani zdjęcia tego domu? To potem słuchaczom wszystkim pokażemy. Dobrze, to zapraszamy za chwilę na kolejną transmisję. Nie w kraju, w którym w zasadzie się znajdowaliśmy, czyli w, w kraju na, na ży. Będziemy tam jechać i... I, i tam Państwa zapraszamy za chwilę, tam będzie kolejna relacja, Już będziemy na poziomie morza i będziemy w zupełnie innym kraju i nie będzie tam min z tego co pamiętam. Nie, ale ale Dobrze. Są piękne, są tak, tak. I widoki, morze, za toki. Tak. Właśnie zatoki mi bolały, jak tu jechaliśmy wysoko, bo tak ten te ciśnienie i w ogóle. Dobrze, to dziękujemy i, i co? Zapraszamy, do usłyszenia. Zapraszamy na jakąś piosenkę taką tutejszą. Może? Taką, co kiedyś... Jak państwo tak, tak, słyszą, tak, tak, taka, która nam towarzyszyła kilka lat temu tak. e, w czasie podróży tak, również to, po tych krajach. Tak, i wcale tej piosenki nie śpiewała Kaja. Proszę posłuchać. Dziękuję. po piosence. Mam nadzieję, że jak to się mówi, skumali Państwo, kto to śpiewał. A jeśli nie, to powiemy po drugiej piosence. Zatem serdecznie witamy drugi raz. Dzisiaj, jak już mówię, drugie wejście. Znajdujemy się gdzie? Tutaj nasze, z czterech naszych ludzi, z którymi przyjaliśmy, udało się na konsumpcję, bo chciałbym powiedzieć, że wybraliśmy się na te wakacje, na ten wyjazd 6 sześć osób. Cztery osoby poszły udać się drogą konstrukcji przyswoić co pewnie pizzę, bo tutaj oprócz pizzy chyba nic innego nie ma, nieprawdaż? Ach, chyba tak. Nic nie było widać, żeby coś lepszego tutaj dawać i Nie, no myślę, że coś tam się zaradza w jakiejś restauracji, ale myślę, że tam o młodzi chłopcy chcieli z zjeść szybką pizzę. Tak, tacy młodzi chłopcy, na przykład jak ja, też chętnie potem pójdę zjeść pizzę. Nie wiem, czy Państwo słyszą, bo nasz mikrofon telefonowy jeszcze nie sprawdziłem, jaką ma rozdzielczość, taką dźwięku i czy słychać na przykład morze, chociaż to nie jest morze takie morskie, typowe, bo to jest Zatoka. Zatoka kotorska. Tak, znajdujemy się w Czarnogórze. To jest pierwszy światowy podcast z Czarnogóry. Znajdujemy się na plaży, tutaj gołe ciała leżą wszędzie, fajne panie i fajni panowie. Panie, panie świetlą, gołym z pięknie opalonymi. A czemu gołe a Aha, gołeb jest. Tylofem. Tak, panowie opalonymi torsami. A też tam mają coś nieopalone, jakieś na, na te momenty? No, nie, nie, nie, nie wiem, bo nie zaglądam, ale pewnie mają z zagadkami, nie? Zagadkami no w się sensie. no, To jest zagadka. Czy zagadkami mają opalone? Proszę Państwa, to jest konkurs, zagadka. E, a kto będzie nagrodą? Nagroda, to wymyślimy na przykład. Weźmiemy jakiś ładny kamień tutaj i dla słuchaczy będzie nagroda, czyli kamień. Kamień w plaży czarnogórskiej. Tak, czarnogórski. Bo Nie... dokładnie jesteśmy, powiedzmy Państwu, Hej. jesteśmy w Hercegnowi. Tak, tak. W pierwszym dużym mieście w Czarnogóry od strony Chorwacji. Tak. I w pierwszym dużym mieście od strony Bośni. Też też. I tak na poprzednim wejściu właśnie byliśmy na granicy trzech państw, tam gdzie były miny w koło i zasieki i tu właśnie tak jeździmy, tak jeździmy troszeczkę śladami wojny, ale o tym będzie w następnym wejściu, jak to na wojnie było. Jeździmy troszeczkę, śladami wojny i patrzymy właśnie jak tutaj było i śladami też trzęsienia ziemi, które było tutaj w 1979 roku i na oko skutki są takie same, demolka i ruina. ale, ale tak jak tutaj i ja taki większość naszej tutaj ekipy ma słabość do tych klimatów i jeździmy właśnie śladami wojny jak to się nazywa Domaci? domacci nie pamiętam jak się nazywa po Chorwacku ta wojna domaczni a to sprawdzimy To bitwa nie bitwa nie bitwa nie sprawdzimy proszę Państwa jak to jest po Chorwacku ale na przykład wczoraj byliśmy w Dubrowniku i też dużo fajnych znaczy fajnych bo dużo zdjęć było takich jak to Dubrownik wyglądał za czasów wojny, bo nie wiem czy Państwo wiedzą, też wrócimy od to, do tego, to pewnie ja już wrócę, bo tutaj reszta się tak powiem, nie zna dokładnie, wrócę jak to było i dlaczego ta wojna się zaczęła. Ale Dubrownik, jak Pani znajduje Dubrownik? E, Dubrownik przepiękne, przepiękne miejsce, myślę, że chyba za było wypowiedziane, że jest to jakieś najpiękniejsze, najpiękniejsze miejsce w Europie, nie wiem, chyba takie były różne opinie. To jest bardzo, bardzo piękne miasto otoczone murami, z pięknymi wyszli wyszli zgany kamieniami, wyślizganymi kamieniami, z wyślizganą posadzką. Piękne widoki z murów, które otaczają stare miasto. Nie, no bardzo, bardzo ładne, ale coś taka się Wenecja, widziało... Taka Wenecja bez wody trochę. No, to Wenecja, trochę inna, inny styl, ale, ale myślę, że jak już się przyjechało to trochę... To Werona taka bez wody. Verona. No, jak już się przyjechało trochę tych miejsc na świecie. A my jesteśmy obeznani. No właśnie, bo, bo my to podróżnicy. My, my to ten, cała ekipa, tak. która tutaj przyjechała. To... Nie no, polecamy, polecamy bardzo. Myślę, że jedno z najbliższych miejsc na chorwackim wybrzeżu. O to, to, tak mogę powiedzieć. Tak, tak. To Dubrovnik. A teraz jesteśmy w, Czar w, Czar w Czarnogórze. Tak. A tutaj Czarnogórz. też było, a była... Było Wojna. Stare Miasto. Tak. Wojna też się była, ale, ale była starówka. E, dość chaotyczna w sensie ulic. I, i taka trochę chyba zaniedbana. Mam wrażenie, jakieś takie ruiny tych wszystkich kamieni i, i, i, i takie trochę skąpki. Nie, nie, nie do końca mi się podobało jakieś takie, takie pateractwo, tak bym to nazwała. Jakieś, jeśli słuchacze wiedzą, co to znaczy. To po to, to, to znaczy gemela. Gemela, to... gemela. I pełno kamlotów na tej plaży. Nie, w no co tutaj było, bo ta cerkiew była ja, bardzo to ładna. I... i to no i znowu, znowu jakieś tam mury, które otaczały to, to miasto kiedyś, w zasadzie tylko ruiny zostały, a no właśnie o pan nie był tam do góry, tam był na jednej z ja wieży, tak, na jednej Ja z... pisałem e-maila e do Biedrona, pozdrawiam Biedrona bardzo. No, na jednej z wieży jest... I do Zuzy pisałem e-maila też, pozdrawiam. No, w każdym razie tam chciałam pójść tam do góry był I tu to zrozumiałem troszkę... pisałem o tym o tym, że ten, że John, Proszę. że John wyjeżdża na weekend. To za Proszę kontynuować. Nie pan już nic mówi, że Pani to może... się w cały czas przerywa. A co tam było w tym na górze w tej Teatr. I, I szykowali jakąś teatr i scenę i szykowali jakieś przedstawienia. Ale teatr taki stary, nie wiem, do jakiego wieku trzeba być. Pewnie stary gracz. nie wiem, czy pani hmm. wie, że na przykład walutą w Czarnogórze jest euro? Tak, oczywiście, nawet no. wyciągnęliśmy tutaj całkiem no. spory banknotizm, bank, żeby móc zapłacić za nasze apartamenty. No, tak, dobrze. Kaftacie. Dobrze, kończymy projekcję, zapiszemy na kolejną stronę. A słyszą państwo, państwo morze? A to uderzmy, Nie, nie. tam to jakieś maturowa tak uszacujcie, co no. jest uderzające uderzającego brzegiem. już nie może, ale za to kam. Zapominamy o zagadce, co, co facet ma za, z zagadkami. Aha, no i woda, i jeszcze nie jest tak ładna woda jak w Chorwacji. Tam była taka bardzo miała taki Piękny cyrkusowy kolor. Jest lekko zielona. Ta już jest taka troszeczkę glonowa, glonowa ciała. Żeby nie, ona tak się na to zielona. Ale nawet trochę tam pływa no. takich różnych, no. różnych no. Jakichś, stworzeń. Dziękujemy za A nie ma jej zostawki. Nie ma jej zostawki. A to powiemy za chwilę. Dobra. tam po muzyce. Tak, i ten podcast dzisiejszy może nie jest jakiś taki strasznie ambitny albo rezolutny, bo to wakacyjny, leżymy na plaży, tutaj. chciałabym sobie znaleźć, że właśnie leżę sobie tutaj na karimace, na plaży, słoneczko, prawie. Nasi jeszcze nie wrócili z jedzenia, może nam przyniosą jakąś na pizzę? No właśnie, chcielibyśmy powiedzieć, tak dzisiaj się zaczęło, że, że... że, że najlepiej to na takie wakacje nagłe, szybkie, jak to w sumie się zdecydowaliśmy, to najlepiej taki mieć samochód jak my mamy duży, Mercedes, Vito sześciosobowy, jakiś GPS w środku, lodówka i, i i ten. I dużo miejsca na bagaże i wspania, ten. Dziękuję, no ale co? No, no. no i najlepiej taki samochód, duży i ten. I tak jak Państwo słyszeli na samym początku, 28 stopni, o trzeciej w nosy. Czyli jedzie sobie człowiek takim samochodem, pięć osób z tyłu śpi albo imprezuje, zimna wódeczka albo wineczko z lodówki kierowcy, sobie krąży. Krąży pomiędzy... wszędzie oprócz kierowcy, kierowca nie może. A że ja bardzo lubię jeździć samochodem, to jak Państwo słyszeli, zaoferowałem się, że będę jechał, a wszyscy z tyłu nie jechali i, i, i w sumie nie wiedzieli nawet gdzie jadą, bo, bo lufę mieli wszyscy prawie do końca. No, no ja, ja pilnowam drogi, tak? Miałam mapę i no pilnowam tak. drogi tutaj. No tak. Ja się nie chwaląc znam tutaj prawie wszystko. No. A ja to się nie jestem dobrym nawigatorem. No prawie, no trochę się tj. pani mylą te prawo i lewo czasem takie No No tutaj może w Kaftacie tylko się pomyliłam. No, Pomyliły mi się pół wysyp, bo tam są dwa. No tak, no tak. No. To trudno, tak. Zawsze się człowiek pomyli. Zatem yy, z Poznania wyjechaliśmy, potem yy, Czechy, Austria, Słowenia i i No i Chorwacja i Chorwacją autostradą, o, którym, o której powiem troszeczkę później, dojechaliśmy do, do, do, Splitu. do Splitu i potem na dół jeszcze. To naprawdę przepiękną autostradę Chorwacji zbudowali. Jestem no. pełna podziwu Chorwacja za ma... to, co po prostu goście robią. Taka sobie Chorwacja, a ma po prostu całą siatkę autostrad północ, południe, wschód, zachód i, no, i 15 lat kraj ma a autostrad ma 50 tysięcy razy więcej niż my a jest to kraj w zasadzie górzysty od końca do początku tak, tak więc robienie takiej no. autostrady to nie jest taki hopsiup i naprawdę wymaga bo... No, no, spore technologii, spore pieniędzy no. przede wszystkim na no i czasu, no, bo u nasi na przykład budują autostradę ze wschodu na zachód już 30 lat. Na płaskim terenie, a na tutaj trzeba burzyć, no. e, burzyć góry, zacząć w się sensie tam jakieś tunele, tunele robić, no. tak? I i, i, i, i, etakady i etakady no. różne, no, no to wymaga trochę. No czasu. ja jestem też pod wielkim wrażeniem. Jak ostatnio, ostatnio proszę Pani, byliśmy tutaj 6 7 lat temu? Ojej, to było, to było kucza, nie więcej, więcej, więcej tak. to było. A to z innymi byłem koleżankami, przepraszam. No było z 10 lat, no, no, chyba, no, no. A jak byliśmy właśnie na wojnie w Bośni, nie? to wtedy? Tak, to wtedy. No. To był chyba 97, no, no, albo no, tak. początek no. studiów, nie? Także... No, no, I wtedy ten. I wtedy. Nie, to już było po studiach, przepraszam bardzo. No, no, w każdym, każdym razie, razie tak no, temu. Ja byłem ze znajomymi z, z WB Banku chyba w 2000 albo w 2001 roku, to też autostrad nie było. Jedyny króciutki odcinek był z Zagrzebia do Karlowacza. No ale teraz to po prostu jestem pod wrażeniem, naprawdę kraj mega górzysty, to jakby zrobić autostradę ze szczerku do Zakopanego, gdzie są same góry i to jeszcze nie takie tam normalne jakieś leśne dukty, tylko po prostu tu jest skała, lita i nic to nie ma więcej. Leśne dukty. Nie. leśne dukty to są taka droga przy masz same kamienie. Tak, wiesz? W każdym razie jesteśmy, nawijamy o tych autostradę, ale jesteśmy pod wrażeniem. To ja kosztują trochę, ale, ale, ale no warto. No i pewnie w przyszłym roku odpuszczą kolejny odcinek, z przyjdzie do Dobrownika, bo... Nie, nie, sądzę Nie? Ale to bo... Ale postawa. bo ten odcinek na dół jest o wiele A -a -a. bardziej... Czym y, na dół, tym Chorwacja jest coraz węższa i, i, i nie ma za bardzo możliwości gdzie budować. No ale budują, budują. No ja tak, no, budują. Widzieliśmy, że budują, nie? No ale życzymy no, no, no, polskim bo... ministrom gospodarki i transportu wybranie się tutaj i popatrzenie jak się robi autostrady, jak się nie ma płaskich terenów jak w naszym kochanym kraju. No, a droga od Streetu do Dubrownika już bardziej zdecydowanie męcząca, bo, bo wąziutka i bardzo spręta. Jardańska, Jardańska magistrala tak zwana, którą przez 15 lat jeździłem na początku z rodzicami. Całą, od, od puli, od, od włoku w zasadzie, aż na do Dobrownika zjeździłem. No, to, to jest straszna droga. Taka normalna nasza gierkówka, taka, nie gierkówka, ale gierkówka. Podbocza, na, na, taka jedną stronę i z drugą stronę z małym poboczem i na górze jest góra, a na dole, na, na dole jest 300-metrowa albo i więcej przepaść. A i przejeżdża się przez te wszystkie wioski. No, z ja. na godzinę. Widoki są przepiękne, bo te wszystkie wyspy, no. yy, które są na Dariusie. To jest bardzo, no. bardzo urokliwa droga, a tma męcząca, bo powolna. I... No to no, wy tam z tyłu dryskowaliście, tak jak ja jechałem przecież. No. No. no. Dobrze, no to dojechaliśmy szybciutko teraz na półwyspę Peljesa, gdzie potem przeprowadziliśmy się promem na wyspę. Portfoola, tak. czyli możemy powiedzieć, że to jest podcast z wyspy na wyspę. Czyli z wyspy Portfooli na wyspę irlandzką, naszą. Chociaż tak, pani tu w Irlandii to chwilowo nie będzie, ale już byłam jestem. tym ten, Za ten tydzień spędziliśmy na wyspie. Tydzień spędziliśmy na wyspie i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. Co powiesz na Detroit? Słuchając podcastu polskidetroit.com. przejdziesz się ulicami tego miasta. A w wideokaście wideokast.pl będziesz mógł je zobaczyć. Oje! Oh yeah. Zapraszamy! Tu Gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu Nie tylko dla Orłów. podcast gdański, pierwszy podcast w mieście, www. Moje miasto Net. Przede polityka w tym momencie, w tym w tym ludzie, z którymi nagrywam, bo oni nie wiedzą w ogóle, co to jest podcast z Pojęliśmy ekipą, a ja tylko jedyny tu mam sprzęt. Pytają się, dlaczego ja w ogóle mówię, serdecznie witamy. No i tak mówię, no bo no, takie mam że ilekroć wchodzę na antenę, to mówię serdecznie witamy. No To przeszkadza Pani? Nie, nie, tak witam. Oni jeszcze nie wrócili z tej pizzy. Kurde, jak długo można jeść pizzę. Dobrze. Pani o Koczuli chciała powiedzieć, to jest taka wyspa. Więc dłuższa tak. niż szersza. Ona ma 50, około 50 km długości i szerokości od 4 do 7, czy nawet od 2 do 7. W każdym razie jest takie miejsce, gdzie widać lewy i prawy brzeg. Cały czas jesteśmy w Chorwacji. Tak. E, aha, no i chciałam zaznaczyć, że ta droga była troszkę męcząca, bo to już po tylu godzinach jazdy wszyscy mieli dosyć. Jeszcze zaczęło straszliwie słońce grzać przez okna i, i, i, i droga była... Mamy te, mieliśmy ma, w naszym Mercedesie Vito 230D, no, tak. turbo mamy czarno, ciemne, zobaczycie mnie na szyby z tyłu. Ale z przodu nieba, a ja siedziałam z przodu. No. tak czułam to słońce, palące. No i droga była troszkę męcząca, ale, ale wszystko naprawdę wynagrodziło nam to, to miejsce, wynagrodziło nam tą drogę, bo... Dojechaliśmy do przepięknej zatoczki. że Tak, zobaczą Państwo w show notes, czyli w zdjęciach na moim blogu zdjęcia z tej, z tej na tej zatoczki, jak się nazywa ta Wiocha? Gradicza? Gry, gry, gryścica. Gryścica. gryścica w ogóle nie było na tej mapie, także hmm. nie wiedzieliśmy, czy idziemy w ogóle czy, czy to miejsce istnieje, czy nie istnieje, bo bo hotelik jest znalazłam, czy nie hotelik, apartament znalazłam w internecie. No i się tutaj miałam nie. bardzo dobre tak. oko. Najlepsze są takie miejscowości, których nie ma na mapie. Jak kiedyś na, na wyspie Schwartyż w Chwar, byłem w takiej miejscowości puczyszcze, co też w zasadzie nie było na mapie, a okazało się fajna troszeczka i te sprawy. I no, tak. Nasza mieśnicka to w zasadzie to była troszeczkę, którą można było ogarnąć wzrokiem i, i domów, które można było policzyć na jednej ręce prawie że. No ale bardzo urokliwa. Domek był 3 metry od wody i, i, i łódeczki na w tej zatoczce sobie sumowały I, i cisza wielka, spokój, sklepu nie było, była jedna restauracja, którą dopiero otworzyli za kilka dni, bo, bo przyjechaliśmy tam już pod koniec czerwca, prawda? Tak, bo jeszcze, tak, jeszcze nie było zezomu. Tak, domu. witam Państwa zatem nasz podczas dzisiejszy jest taki mega radio leniwy, wakacyjny, leżymy na plaży i też tam sobie mówimy sobie, co nam w głowie, jak coś słucha i mu się podoba, to proszę bardzo bardzo opisać z notki, jak nie, to no. mi się pociw pracy. Ale polecamy, polecamy bardzo miejsce na wypoczynek, naprawdę przepiękne i, i, i spokojne miejsce. Jeśli, jeśli ktoś chce odpocząć i nie lubi tych wszystkich e, e, miejscowości, takiej słynnej riwiery po prostu z hotelami, blokowiskami, plażami pełnymi ludzi. Ludzi to, to naprawdę polecamy to miejsce, puste plaże, plażowszą kamienistę, no ale to prawie wszędzie tak w Chorwotie. Prawie wszędzie, bo była plaża, był, gdzie były był piasek. Była, Brudny piasek, prawda? Nie była. brudny, taki ciemny. No, taki ciemny. Ale, ale zamek budowałem wielki. Właśnie. No ale w każdym razie wracając do tej miejscowości naszej Gryścicy, pięknie, w ogóle Gryścice. woda, Gryścice. Woda, woda przepięknie, przepiękny kolor dla zurowu, i, i, i no też cudne nurkowaliśmy oczywiście, bo to moje ostatnie największe hobby. Tak, moja też, ja też bardzo dużo nurkowałem. Tak, ale gdzie? indziej, chyba pod kołdrą. O, proszę, nie tak nie mówić, ja jestem bardzo dobry nurek i kiedyś w jeżdżowej też nurkowałem. Tutaj. No też. No, ale... mi się krew puściła potem przez maskę, ale... No. A co tego jeszcze nie słyszałem? No, już no, no, no, mówię raz, nie mówią. No. no dobra, no i co tam, a jeździliśmy na plażę do Prisby i do innych miejscowości, byliśmy również w Lombardii, tam są przepiękne plaże. Cały jesteśmy na, tak, jesteśmy na wyspie Korczula. Tak, Najważniejsze miejsce w na tej wyspie Korczula jest miasto Korczula, które jest e, na, by to powiedzieć? W wyspie otoczonym murami jak brownik. Tak, tak, taki, taki ma mały cypelek. Bardzo fajne, urokliwe miasteczko do obejścia w dwie godziny tak naprawdę, ale bardzo sympatycznie się spaceruje uliczkami i można zjeść dobrą pizzę, dobrą rybkę. Widoczki też bardzo ładne, bo z tego miejsca widać półwysep serii, jest tak bardzo pięknie i miasto Orybicz. Tak, tak, do którego prowadzą promy co chwilę. Za godzinę. Słyszą Państwo ten szum morza, na pewno kojący. Tak, to jest plaża, na której ciągle siedzimy, czarnogórska. może, byśmy do, Albanii, do góra. No, może byśmy do Albanii, No, może byśmy do Albanii trochę podjechali, kawałek, co Pani na to? to? Już mi się nie chce chyba. No, a Pani ziewa tutaj, ale podjedziemy jeszcze, mamy parę dni wakacji, to podjedziemy może do Albanii, tam, tam, tam, tam Zuzy, siostry radiotycznej. No, teraz jest... też jest, to naprawdę polecamy ją, żeby tam jeszcze powiedzieć. Nie Może nie. powinniśmy powiedzieć, że polecamy stronę, na której znaleźliśmy te apartamenty. Tak, polecamy bardzo stronę internetową Super. Adriatic HR. Chyba tak, albo Adriatika, Adriatic, to albo Adriatika to, co Pan to później... Super amyska strona, tak zrobiona, fajnie, tyle zdjęć i, i bardzo taka profesjonalna a propos wynajemu apartamentów i różnych innych środków e, mieszkalnych w Chorwacji. W ogóle chcielibyśmy powiedzieć, że nie jest tu za tanio, jest tu drożej. No, drożej niż było dzisiaj, co temu. No tak, ale jest drożej niż w Polsce na przykład. Tak, tak, ja myślę, że to nawet jakieś 50, 30-50%. 30-50%? No ale jedyny plus, że tutaj mamy słońce. No, stop, po prostu. No może jest, ostatnio się zdarzają takie 50 na 50 dni, ale to dobrze, bo wtedy można sobie dzisiaj na wycieczkę. No tak, tak, właśnie wpłynęliśmy na nurkowanie no. i przejażdżkę pomiędzy wyspami. E, łódeczką, a to proszę nie. niebo było zachmurzane, także nie było tak przyjemnie jak mogło być, choć nurkowanie nie. i tak w dni pochmurne no jest tak. lepsze niż słoneczne, tak. więc, więc uroki je było pod wodą i, i no, woda pod wodą była. były fajne ryby. Oj, były, były, były. I ja widziałem tego. I widziałem tego, takiego wielkiego y, kawa i komara. Mhm. Komara? Tobie. Komara. Nie, pan no taki łaził, taki takimi taki, taki, mhm. ale nie mogłem go że bo nie miałem rękawiczek. To ja to I ten, No. A w Butli pani tuwa? Nie, nie, nie, w Butli nie, tego jeszcze nie próbowałam. Nie, nie, nie. Ale, ale no, wszystko jeszcze przede mną, no była tylko maska, rureczka, płetwy i pianeczka to byłoby mi ciepło. Po tak na Najlepsze najlepsza jest witać z ciepłą wodą po żeby popić. bo po tej Tak, maska. oj, potem było, było. Tak, ja no, przyznam się Państwu, że się lekko upiłam no na tej udercie. na tym wyjeździe tylko pijam po tym ale tak racjonalnie, winko dobre. Nie na bez przesady, nikt tutaj pijany no. nie chodzi, mi się no nie tak. zatacza, ale no. ale miałam bardzo, bardzo fajny humorek na tej uderce, bo po, po wszystkim pan nas nas czesował. Szynką w stylu szynki parmeńskiej, I e, dobrym ta... serkiem, z miejscowym winem, który podawali z plastikowych butelkach. No, i... Ale z wodą było całkiem takiem. No i potem Pan przyniósł na koniec taką... grapę miętową. Nie, to była grapa miętowa, taka jak rosmaryna. Grapa i rakija. 60% wódki po prostu. Jak nasza koleżanka, która tutaj chodźmy, udziela, udziela głosu, jak... Ty, kilonki wypiła tej grapy No bo pan mi wylał swoją jeszcze No portu, ja nie piję alkoholu, nie. no nie, jestem tam. A ja wiem tak tutaj przybywa, taką... No i potem ten, i potem lufa. Zanim dopłynęliśmy do, do chaty, to już po prostu polebała się łódka i kolebała się koleżanka. Po prostu. No i potem jeszcze pojaliśmy na kolejną przepiękną plażę na Skałkach, odludną do nam, przepiękno, nie było ludzi Gołe facety były. Gołe baby. Dobrze. No, nie, ja się wstrzydzę. No. Ja się spryczę w życiu nie zdejmę zagadek ale pan Nie, cicho, to nie ja ja nie mam zresztą co pokazywać więc w ogóle interes jest mały ja kamienie z tych bo taki mam jeden z zawsze podłużny w noszę i tam wszystko albo butelkę po Kubusiu Dobrze, skończmy to. Zapraszamy Państwa na chwilę muzyki. Blue Bramie. No, no. Ale tak jak na plaży, taki podcast Ty, wakacyjny. Tak naprawdę, zresztą, na W te wakacje Państwo zauważyli, że albo muzykę dajemy, albo Blue Bramę po prostu. Zatem zapraszamy na chwilę muzyki. I na reklamę. Ale na chwilę będzie muzyka. Czar Mo słynny Martin ze sławnej masy krytycznej, słuchać rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu Nie Tylko Dla orów. Dziękuję. Za uwagę. Do widzenia. Polecam się na przyszłość. Żadna dziewczyna nie da ci tego, to podcast dla Orłów z miasta irlandzkiego. Słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Mówi w sumienie Łukasza Witkowskiego z Detroit. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale jeszcze raz, to tutaj mikrofon nie wiem, czy Państwo pamiętają, już kiedyś taki jeden nadmorski podcast był, już w nagrywałem, to był może czwarty, może piąty podcast. Taki był nadmorski jeden z wami te sprawy. Więc dzisiaj mamy drugi podcast. Nadmorski. Nagrywaliśmy kiedyś w Portugalii, a to chyba się nigdy nie okazało. Tak, nagrywaliśmy kiedyś w Portugalii, ale, ale... nic z tego nie wyszło. Gdzieś jest no, materiał, to jest ale leży. no Może ale to kiedyś się złoży. No, dobrze. Ci, ci ciągle nie wracają. Jak to można jeść piste? Naprawdę, nie rozumiem. Oj, fala się zmaga, proszę zacząć. Teraz pójdziemy nagrywać trochę morze. Też to jest takie... Nie do końca, może jesteśmy tutaj w Zatoce, tak jak takiej... mówiliśmy. Tak mówiliśmy. Ale ja myślę, że powiemy Państwu, że właśnie po tygodniu takiego lenistwa na, na odludnej wyspie, bo wyspy naprawdę, którą polecamy dla ludzi, którzy chcą odpocząć i, i, I, i pić wino. pić wino miejscowe, bo można kupić za 20 kuna. W litrowej butelce plastikowej. Tak, e, kuna, fino. Kuna to no, są nie, jednostki. Kwas, kwaskowe, ale że można rozcieńczyć z, lekko z wodą, z cyfrynką, bardzo dobre jest ze sprytem. Tak, dodać drożdży i cukru i poczekać parę dni. <śmiech> nie. nie, no w każdym razie mniej te fajne i takie chyba mniej popularne niż te wszystkie inne chwary i, i tak dalej. I, no i w sumie tania wyszło? Ile wyszło na 6 osób? Oj, zapłaciliśmy na cały tydzień e, 400. Za 400 euro. Na, na 60 euro. Tak. Bez wyżywienia, ale wyżywienie wiadomo Państwo. Tu się każdy wziął trzy słoiki ogórków kiszonych na zagryzkę i, no, i, i, i, tych, i, i tych, i gołąbków. były kobiety, które... No. które lubią gotować i gotują no. szybciutko. Ale ja też lubię gotować, nieprawdaż? No, negocjujemy. No ale dzisiaj zrobił Pan dobry dobrze. To już Pani więcej nie będzie mówić, skoro o gotowaniu na mój temat nie było dobrego. Zatem ciągle czekamy na przestrzeń, które mają nam przynieść. To tylko, um, musimy mówić o Pana Dobrych Rzeczach? Tak, ja jestem bardzo dobry i, sen, i dobrze go To jest to, co w ogóle jest, nie wiem, jeśli chodzi piętacko, potem. No dobrze, tak. tak. Dobrze, czyli... No dobrze, wys... w każdym razie tak, po tygodniu na wyspie ruszyliśmy dalej, na, na południe, wybrzeżem Chorwacji. Czyli jakby rozpoczął się... Ale to, się proszę nie mówić tyle, bo ja to wytnę no potem... E, e, rozpoczęła się druga, druga część wakacji, już bardziej bardziej taka rozjechana, podróżna, bardziej zwiedzająca. Ale proszę zobaczyć tutaj większość Chorwatów, znaczy nie Chorwatów, tu jesteśmy w Czarnogórze, większość jest takich kudłatych tak ciemnych są. Jakoś Tak, mm -hmm. i strasznie, nie wiem. Pani lubi obroczonych facetów? Nie. No dobra, no dobra. Zruszyliśmy dalej. Pierwszy przystanek był w Arboretum. Jak się nazywa tam? Jest to, tam? Jakoś, Jakoś tak. Jakoś tak. Ale w te nazwy mają jakiś bez samogłosnych Bardzo trudne do zapowiedzenia. No ale boletum było przepiękne, z pięknymi okazami roślin, platanów, 600-letnich. 500-letnich. 500-letnich? Plata... Tak. No, każdy... Platany to są takie wielkie drzewa. A tak, czy platan tak. to jest tak samo jak sosna? Czy platan to znaczy, że jest duże drzewo? Jak Te niektórzy mówią tylko drzwiste. Co? Co? No bo czy Klatan to znaczy... Platan jest... to jest odmiana... To, to jest odmiana tak z tak? tak. Aha, ja myślałem, że platan to znaczy dużo czego. Nie, tak jak sosna, klon czy dom czy nie wiem co tam jest. No dobrze, to, tam były te rośliny... Ale i siastel, i... Siastel, A liściaste liściaste tak. platan. A jakby był Klatan mieli śladcy? To nie mieli ma, śladcy? nie ma. A jeszcze były cedry i... nie cedry, co nie Jak Cedy... Miłożąby, o, no, miłożąby. To jest takie piwo czy jabłek, nie? No, jest. O, to, nie, znaczy... nie wiem. W każdym razie, dobra, to tam był ta, ten, ten przystanek pierwszy i potem, potem, a potem już zdecydowaliśmy, że, że teraz będziemy, resztę, resztę wakacji spędzimy w Kastacie i tam szukamy no to, i to to jest Takie miasto, takie koło Dubrownika. Są coś mówią custat. I płaci się cztery razy mniej niż w Dubrowniku, a jest równie fajny. No nie, nieprawda. Drogo jest, ale pan kłamie. Nie, Kaftyd jest takim e, bardzo, bardzo turystycznym miejscem. Nasz turystyczny. Jak Szczecinek koło Poznania, albo ty... Nie, nieprawda, no, tam już jest naprawdę przepis, super restauracji jest bardzo drogo. Przy Brodzin. restauracjach. Brocin? Super hotele, nie. Super hotele, myślę, że to jest w ogóle zupełnie, zupełnie inne miejsce niż, niż ta nasza wyspa spokojna. Po prostu porównałabym to z jakąś rywierą francuską, czy wiesz, hiszpańską, z wielkimi hotelami na brzegu i, i, i takim ekskluziwem. Yy, ale jak to, my ale zawsze znajdujemy jakieś fajne, osobne miejsca, także, także plaże też sobie znaleźliśmy no, na kamieniach. Tylko tu trzeba uważać na, na, na jeżowce. Na tak. Znalazłem takiego fajnego jeżowca i w nie słyszyłem. To było. Ale śmierć, bo się rozkłada się. się. A jeszcze. I, jeszcze I, się, I się biły Oho. te jeżowce, nie? On nie, około. on ma jedną taką, taką gębę w no, tak I, i takie zęby. no. Ale muchy go już zaczęły jeść. No. Państwu, czekamy na pizzę, ich nie ma ciągle, a my tu żeby na plaży Jaka, Jakiś kamień dla słuchaczy trzeba wybrać Czekaj, ten jest ładny, zobacz A mamy taki ładny, ten jest ładny no. O, ten jest ładny, ten dla słuchaczy To jest taki kamień z paskiem Szary kamień z białym paskiem Wkładam go do torby, komisyjnie no, Wyklaże niestety kamienista, ja zawsze lubię pokopać piasku, ale już zakupałem się trochę. Tak. No, tak. E, no i zwracając sobie z kaftatu, no to znam.. No, ale przyszliśmy, przyszliśmy sobie z spacerkiem któregoś wieczoru właśnie w duszy. A to wtedy był mecz, tak? Jaki no. to był mecz? E, Francja. Francja, no coś tam. Nie, e, to jest dawno jest to po mistrzach świata, no, żadnych mecie nie było. Właśnie. Ale nowny mecz, bo chociaż dostaliście w chęcie. No w każdym razie tam już takie. Wypindrzane panie i, i, i, i pindrzeni panowie, elegancy, spacerujący, bo... jak to się nazywa, to jest tak Obala. On, że... Zdłuż... Obala, po warwacku obala to jest na brzeże, takie, nabrzeże. takie A, promenada. Promenada właśnie, to osoba wywrotowała. No i piękne jachty, piękni panowie i, I taki już troszeczkę inny klimat. Ale, ja każdy że wszystko ma swoje uroki. I... Jak pierwszy raz byliśmy w sami. Wtedy jeszcze była Jugosławia, czy nie? Cholera, nie wiadomo. To właśnie. Znaczy, ten... mówimy o nas, tak? Kiedy no, mam, no, o tym, że... Te... Nie, nie, to była jeszcze to była wojna. Aha, no to byliśmy Bo jak w Boś... przez właśnie to mijały nas wojska amerykańskie i kanadyjskie. I kanadyjskie, samolot, i kanadyjski, a samoloty ostrzestane leżały w rowach. No, to dziś mamy te zdjęcia, co? Pani no, ma Tak, zdjęcie. tak, mam. I bichacz nie? był cały zanfaltowany. No, bichacz, też byliśmy bichacze. Widzę państwo, że my to nie należymy do takich Wyjątkowo nas Państwo znaleźli na plaży leżących, a tak normalnie lubimy aktywnie spędzać wakacje. Nawet tak a, trochę. A te wakacje chcieliśmy, żeby były, było, w sensie, że były no. takie trochę pod hasłem leniuchowania, no. ponieważ bardzo szybko wyszło cenie, przypadkowo trochę, ale. I, i, i, i, to no. słońca. To, I To Pani mówił, tak. Ale Pan też jak już tak mówił i leniuchował Pan też na początku, no, ale oczywiście nie wytrzymaliśmy i, i trochę zobaczyć trzeba było i, i w różnych miejscach, do różnych miejsc dotrzeć, no. ciekawych. Dobrze, czyli co? Ja mam za parę dni samolot z Dubrownika no, do Dublina. Właśnie, właśnie właśnie, właśnie. Ale fajny samolot nie z dubrownika do Dublina, że polecam tak. przez całą Europę. A wy wracacie samochodem do Chaty. przez Blitwicę. O no, właśnie, właśnie, no niestety te, tego już, tego, tego. Małego elementu naszej wyprawy nie będzie w podcaście. Ja już byłem trzy razy i tak? No to, mam, czy mam coś tam tam to może coś dodam. Jakieś dojść. zdjęcie przy, przy prześle i, i, i może coś tam się pojawi ładnego, bo my tam się zatrzymujemy i na jedną noc nawet. Ja tam Kto będzie nie jedziecie. prowadził, jak nie? Ja. No. I Mariusz. Już się ja nauczyłam prowadzić ten wielki samochód. No mamy automat, więc idzie trochę łatwiej. Mariusz też będzie jechał. Słyszą, bojowe szkolenie nie. po woziówki uliczkach, do Pania, i, i nie tylko. Jeszcze tej pizzy nie ma, już jestem głodny, nie przychodzą, no. Nie, Dobra. Dobra. A to co, to, to już się chyba pożegnamy z tak. Państwem, Rzez... w każdym razie ja. Tak, ja wokół... jeszcze jakiś wątek historyczny dodam. Ja I już tam. do domku też no. za niedługo, chociaż tak jakoś żal I, i spół tego, ale myślę jak pomyślę, że mam wracać do ulicy do miasta i do pracy. I... Trzeba kiedyś pracować, nie? No tak. No. Zarabiasz na wakacjach. No w końcu właśnie, właśnie. Dzięki temu to się Dzięki, że je, bo zarabia na wakacjach. No ja lubię sprawdzać pieniądze moje zarobione na wakacjach. Ja jeszcze się powadała trochę, nie? O, dostaliśmy na wczasy pod gruszą. No to ty dostałeś? Nie? No ja, tak. Ja nie pracuję w tym. Ja tak w ci nie jestem pracą. Ale masz język. Ja ale ja język ją kropki, takie fajne. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Dobrze, kończymy. Kończymy i ten i żegnamy się w Czarnogórskiej plaży niedaleko Potoru Geograficzne parametry dodam troszeczkę później, bo tu mamy GPS, tylko przyrodzę z baterii nie na zasięgu Ale tu zawsze jesteśmy w zgodem GPS i wszystko wiemy, gdzie dokładnie jesteśmy. To jest co to No to tam plażowe gołębie. No właśnie, nie, czy nie ma mew, tylko tam plażowe gałębie i robią tak jak mewy. Ale w Zybrowniku były mewy, nawet jedną mam na zdjęciu. Tak, i oskułek tam na Zybrowniku. O, no, zapowiadały też. Odleciał, ale jeden. Dobrze, dziękujemy Państwu, dziękuję Państwu Zenobia W. Ona jest tutaj, była naszą przewodniczką po chorwacko, bośniacko, czarnogórskich szlakach. A mam takie cel do że się nie zgadzam. Nie Zenobia, a jaka byś chciała mieć na przykład? Yy... Jakaś może ja z jestem bruneta i koniec. Aha, no tak, zapomniałem. Tak. No dobra. Dziękujemy Państwu, zapraszamy na piosenkę i króciutki wątek historyczny. I bruneta opalona wraca do domu. Tak, wszędzie ma opalona, nawet zagadkami. A to tak nie widziałem, jak się opala zagadkami. A dlatego szukaliśmy tych odludnych plaż. Aha, chciałem powiedzieć, że jednostką monetarną Chorwacji jest kuna, około 66 groszy. Lud kosztuje, jedna kula kosztuje od 4 do 5 kuna, a na przykład 15 minut internetu kosztuje 10 kuna. A kosztuje kun. cukier kosztuje 6 kuna. Cukier kosztuje 6 kuna, piwo kosztuje małe kosztuje 4 do 6 kuna, 10 placerków sera to jest jakieś 20 deko, gołda kosztuje 12 kuna. I co jeszcze możemy powiedzieć Państwu? Czyli cebule i jeden czosnek kosztują 60 centów. 60 centów? Nie, co tam jest? Lipy. Lipy. lipy. lipy, Ale już nie dają gdzieś lip prawie. To są kuny, a drobiazgi to są lipy. W Dla, dają w dziesiątka. Tak, dają w dziesiątka, bo na przykład jak jest na już... 6,69 to nie dają. To nie wydają jednego lipa. No, no. Jednej, lipy. Jednej lipy. Idzie chyba nasza pizza. Dobrze, tak się widzieliśmy. Dobrze. Dobra, no to w Czarnogórze... W Czarnogórze jedna ósma pizzy kosztuje 1 euro, a ta pizza kosztuje 6. A kulka 50 centów. A kulka 50, a i karka kosztuje 20 centów. Dobrze, dziękuję Państwu, zapraszamy na następny podcast. Sophia.